Minęła 21 tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Co z pracą nowo wybranych sędziów w Trybunale Konstytucyjnym? Prezes Trybunału nie uznaje czworga sędziów, którzy złożyli dziś ślubowanie w Sejmie. Wieczorem polskie F-16 przechwyciły kolejny rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Pożar mieszkania w Zabrzu, zginął w nim mężczyzna. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło dziś ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu w obecności notariusza. 13 marca Sejm wybrał sześć osób na wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Dwoje z nich złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, a dziś również w Sejmie razem z pozostałymi sędziami. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga sędziów. Jego zdaniem powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Sędziowie mogą przychodzić do Trybunału jako goście. Mówi prezes Święczkowski. Oczywiście, jak każdy z obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, mają prawo przechodzić do Trybunału Konstytucyjnego, spotykać się w bibliotece, składać różnego rodzaju pisma na biurze podawczym. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie wyklucza złożenia pozwu do sądu pracy, jeśli prezes Trybunału Konstytucyjnego nie będzie dopuszczał jej do orzekania. Wraz z pięciorgiem sędziów złożyła ona dziś ślubowanie w Sejmie. Jak powiedziała w TVP Info, oczekuje od prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego dopuszczenia do pracy. Będę przychodziła do Trybunału Konstytucyjnego, powiedziałam to dzisiaj panu Bogdanowi Święczkowskiemu, że będę oczekiwała dopuszczenia mnie do orzekania. Ślubowanie przed Marszałkiem Sejmu złożyli dziś sędziowie Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska, a także Dariusz Szostak i Magdalena Będkowska. Od tej dwójki prezydent przyjął ślubowanie. Wieczorem para dyżurna polskich samolotów F-16 dokonała kolejnego w tym tygodniu przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego UD-20. Wykonywa on loty nad Morzem Bałtyckim. Rosyjskie prowokacje testują nasze systemy, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki stałej gotowości bojowej pilotów, żołnierzy oraz obsługi naziemnej polskie niebo pozostaje bezpieczne. Wojsko polskie każdego dnia jest gotowe do natychmiastowej reakcji i ochrony przestrzeni powietrznej, dodał szef MON. Niemcy włączają się w działania mające doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie. Po ogłoszeniu wczoraj zawieszenia broni między USA a Iranem kanclerz Friedrich Merz poinformował dziś o wznowieniu rozmów dyplomatycznych z władzami w Teheranie. Zaznaczył, że kroki te podejmowane są w ścisłym porozumieniu z USA i partnerami europejskimi. Inicjatywa Berlina ma wesprzeć nadchodzące negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem, których celem jest ostateczne zakończenie działań wojennych w regionie. Nadchodzące negocjacje będą bardzo wymagające. Przede wszystkim potrzebne jest porozumienie, które przywróci swobodną żeglugę w ciśnienie Ormus. Rozwiąże kwestie jak irańskie programy nuklearne i rakietowe oraz irańskie wspieranie ugrupowań zbrojnych w regionie. Od takiego sukcesu zależy nie tylko stabilność tej części świata, ale i globalnej gospodarki kanclerz Niemiec wczoraj ponownie rozmawiał z prezydentem USA miał zapewnić Donalda Trumpa że po ewentualnym zawarciu porozumienia pokojowego Niemcy są gotowe zabezpieczyć swobodę żeglugi w cieśninie Ormus. Friedrich Merz rozpoczął także bezpośredni dialog z władzami Iranu To są aktualności jedynki a w nich Zabrze, gdzie w pożarze mieszkania zginął mężczyzna. Pożar był bardzo rozległy, mówi rzecznik zabrzeńskich strażaków, starszy brygadier Wojciech Strugacz. Po opanowaniu ognia w pomieszczeniu mieszkalnym odnaleziono zwęglone zwłoki. Przed naszym przybyciem z sąsiednich mieszkań ewakuowało się 10 osób. Sytuacja jest już opanowana. Na miejscu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Na noc znowu z przymrozkami. Alerty obowiązują w całej Polsce, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejna noc bardzo zimna, temperatura spadnie do minus 5-6 stopni, szczególnie w centrum i na wschodzie kraju. Możliwe będą silne zamglenia i mgły lokalnie osadzające szacie. Jutro nadal chłodno, ale w weekend zrobi się nieco cieplej, głównie na zachodzie Polski, gdzie temperatura wzrośnie do 14 stopni. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy tylko na południowym wschodzie Polski zanikające opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach. Śniegu, lokalnie mgły. Temperatura od minus 6 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do minus 1 na południowym zachodzie. Nieco cieplej na wybrzeżu od 0 do plus 2. Wiatr słaby. Klimat Jakość powietrza na terenie, na obszarze większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Żywcu i Radomsku jest umiarkowanej jakości, a w Sulęcinie, w województwie lubuskim niestety złej. Ponad 17% prądu w sieci krajowej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Jedynka Polskie Radio.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 Wiadomo Barbara, Aha. a kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z MediaExpert. <głos> I jeszcze tego starego grata zabrali, Wygodniej <głos> i za darmo. Teraz w MediaExpert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach MediaEkspert i na mediaexpert.pl. Menopauza?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 tylko w piątek łąża jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę perłach Chmielowa 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Autopromocja. 100 lat razem. To nie do uwierzenia, a jednak prawda. Jedynka ma dobry powód, żeby świętować i spotykać się ze słuchaczami. Od 13 do 17 kwietnia ruszamy w trasę po Polsce. Spotkajmy się więc na Dworcu Centralnym w Warszawie, na Kasprowym Wierchu, w Muzeum Manga w Krakowie, w Sopocie przy Molo oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Do zobaczenia już wkrótce. 1 To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w Jedynce. Głosy kobiet. Dobry wieczór to Ludwika Włodek, a ze mną w studio na żywo są Sylwia Spurek, prawniczka, obrończyni praw człowieka. Była posłanka do Europarlamentu i była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobry oraz, wieczór. Dobry wieczór oraz Natalia Waloch, dziennikarka Wysokich Obcasów. Spotykamy się, żeby mówić o czymś trudnym, wszechobecnym, a mianowicie o cyberprzemocy wobec kobiet. Sylwia świeżo wydała książkę w prestiżowym wydawnictwie Rutledge, Cyber Violence Against Women, czyli przemoc internetowa, cyberprzemoc przeciwko kobietom. I może od tego zacznijmy. Dlaczego przeciwko kobietom? No bo przecież przemoc w internecie jest wszechobecna. Czy to rzeczywiście jest tak, że kobiety w jakiś szczególny sposób są na tę formę przemocy narażone? To może zacznijmy od tego, Sylwia że spóry, em, pojęcie przemocy wobec kobiet pojawiło się już w latach 90. w różnych międzynarodowych dokumentach w systemach ONZ-u, Rady Europy, potem Unii Europejskiej, czyli w tych trzech systemach prawnych, które nas jako Polskę absolutnie obowiązują e, i nie jest to jakaś e, abstrakcja. Natomiast cyberprzemoc... E, to po prostu y, przemoc wobec kobiet, która wraz z rozwojem technologii przeniosła się również do tej dziedziny naszego, chcąc, nie chcąc, y, czy nam się to podoba, czy nie, życia. Y, I tak naprawdę w tym momencie y, można powiedzieć, że kobiety nie są nigdzie bezpieczne, bo wszędzie tam, gdzie... Realizują jakieś swoje aktywności, są narażone na przemoc, a internet nie jest żadnym wyjątkiem niestety od tej reguły. Chociaż kiedy powstawały pomysły na temat nowej, nowych technologii, to wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że będzie to przestrzeń wolności, debaty, debaty demokracji nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, realizowania naszych aktywności, w tym walki o prawa człowieka, walki z dyskryminacją, walki o równość, że dano tam, że, że ten internet da nam nowe narzędzia do tego, żeby, e, żeby podejmować działania na rzecz równości, e, no i to brzmi teraz absurdalnie, na rzecz równości również ze względu na płeć. W tym momencie internet jest niestety miejscem, Kolejnym miejscem, gdzie kobiety doświadczają dyskryminacji, wykluczenia i przemocy w bardzo, w bardzo różnych formach. Co więcej, ta przemoc wobec kobiet w internecie nie dość, że jest bardziej intensywna, co pokazują wszystkie badania niż w stosunku do mężczyzn, to ma bardzo specyficzny charakter i o tym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać. No, no mówić. właśnie, o tym też porozmawiamy. No właściwie wszystkie, jak tu siedzimy, doświadczyłyśmy hejtu. Natalia, na ciebie się o, ostatnio wylało y, właściwie jakaś nawet nie wiadro, tylko w ogóle, nie wiem, cysterna y, pomyśl związane y, po twoim tekście o Marcie Nawrocki. No tekst jak tekst, można się z nim zgodzić, można się z nim nie zgodzić, natomiast reakcja była... No opowiedz o tym, jak to, jak, jak, jak to w ogóle wyglądało. Co, co, jakie dostawałaś wiadomości, jak się czułaś z tym? No właśnie, problem polega trochę na tym, że nie mogę zacytować Państwu tych wiadomości, bo to się do, absolutnie nie nadaje do powtórzenia w żadnym kulturalnym towarzystwie i na kulturalnej antenie, ale to są najgorsze wyzwiska, jakie Państwo mogą sobie teraz wymyślić, takie skomasowane na przykład na 4-5 linijek, wszystkie naraz. Ja to mówię dlatego, bo ludzie nie wiedzą, czym jest hejt. I na przykład niektórzy pytali, no ale ona hejtowała Martę Wrocką, to teraz ma hejt. No nie, ja napisałam krytyczny tekst i ludzie czasem mają wyobrażenie, że hejt to jest, że ktoś mi napisał, pani jest głupia, pani napisała głupi tekst. Mhm. Nie, to tak nie jest. To jest wywlekanie wszystkiego. Wyglądu, stara, taka, siaka, owaka, dzieci, bezdzietna, bez faceta, kpienie. To przede wszystkim właśnie ten, ta specyfika, o której Sylwia Spurek mówiła, no polega na na tym, że ta przemoc jest nacechowana seksualnie, e, dotyczy kobiecego ciała i przede wszystkim kobiety, niezależnie od tego, o czym one się wypowiedziały i jak wyglądają, to się po prostu... E, pisze im nienawistne rzeczy, głównie dotyczące wyglądu. No, albo jest za młoda i za głupia, albo za gruba, albo za chuda, albo piersi za małe, za duże i tak dalej. Albo nie ma dzieci, więc jest bezdzietną kociarą. Ja na przykład jestem... No przede domniemania na temat jej życia seksualnego, tak, bądź jego braku. No najczęściej jego braku. Ja jestem feministką, więc naj, najpewniej jego braku oraz jestem samodzielną matką, więc oczywiście nie dziwota, że mnie zostawił i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście no też biedne te dzieci z taką matką, więc to jest absolutnie coś dojmującego. Ja trochę żałuję, że nie mogę tego zacytować, bo to jest naprawdę niewyobrażalne. To znaczy, jak ja zaczęłam publikować te komentarze, w pewnym momencie pokazywać je, to do mnie ludzie prywatnie zaczęli wysłać wiadomości. Ja nie wiedziałam, że ludzie takim językiem mówią. To znaczy, ja w pewnym momencie miałam wrażenie, że to generuje jakiś osobliwy czat stworzony do, do tworzenia obelg. Bo, bo ja nie znam ludzi mówiących takim po prostu językiem. To mm -hmm. ściek powiedzieć, to nic nie powiedzieć. I ten walec taki jechał po mnie, przez dobre dwa tygodnie. Znaczy dzień w dzień ja dostawałam setki albo tysiące, ja już nie wiem, komentarzy na Facebooku, na Instagramie, ale też pisali do mnie prywatnie w wiadomościach. No i tam oczywiście się też zaczynają po, pojawiać groźby. To są groźby śmierci, gwałtu i pobicia najczęściej. Mhm. I te właśnie związane z gwałtem, z wymuszonym seksem, tego jest bardzo, bardzo dużo. I to no, jest to. Dobrze, a powiedzcie, bo obie macie za sobą też próbę walki z tą przemocą, po prostu no, mówiąc dosłownie zgłaszanie na, na, na policję tego. Sy Sylwia, ty też miałaś taką sprawę już skończoną, więc może wygodniej ci będzie mówić niż, niż Natali. Mm, o jednej sprawie na pewno y wiem. Y natomiast... Y ja sama jej nie zgłosiłam, bo to, co też jest bardzo ważne w kontekście cyberprzemocy, to fakt, że to nie jest incydent, to nie jest pojedynczy komentarz. Tak jak powiedziała Natalia Waloch, to jest zmasowany atak różnych komentarzy, wiadomości, postów na nasz temat. I, i gdybyśmy chciały skutecznie i efektywnie zająć się y, tymi zachowaniami tak, jak na przykład byśmy zajmowały się zachowaniami w świecie realnym. Czyli ktoś stoi z pałąkiem na przykład przed twoją klatką schodową i chce cię walnąć w głowę, tak? Y, to, to byśmy chyba nic innego nie robiły, niczym innym byśmy się nie zajmowały. Ktoś kiedyś powiedział, że y, w przypadku przemocy w internecie musimy sobie uświadomić, że byłoby trudno... Y, odnosząc to do sytuacji w świecie rzeczywistym, chociaż cyberprzemoc jest też bardzo realna, byłoby trudno zrekrutować tysiące mężczyzn do tego, żeby poszli pod mieszkanie byłej dziewczyny jednego z nich i wołali, że chcą ją zgwałcić. Natomiast w internecie jest to absolutnie możliwe i powszechne. To, co powiedziała też Natalia, to zaraz odpowiem na twoje pytanie, natomiast to, co powiedziała Natalia o tych zachowaniach, o formach, to w Polsce też zostało zbadane. European Fem Institute zainicjował takie badanie, pierwsze w Polsce badanie opinii publicznej dotyczące cyberprzemocy wobec kobiet i ta przemoc seksualna, czyli ta bardzo specyficzna, to, to są... To jest poniżanie, obrażanie, wyszydzanie, wyśmiewanie z e, tekstami seksualnymi, wyzwiska i obelgi, niepożądane propozycje seksualne, tworzenie fałszywego profilu podszywającego się pod e, kobietę o wydźwięku erotycznym, memy, grafiki, zdjęcia, fotomontaże o wydźwięku seksualnym, zastraszanie, szantażowanie, uporczywe prześladowanie i nękanie, e, udostępnianie bez zgody właścicielki zdjęć lub nagrań o charakterze intymnym, opublicznienie na temat życia intymnego jakiejś kobiety lub groźby tego dotyczące, groźby gwałtu lub stosowania innego rodzaju przemocy seksualnej, to wszystko, tego wszystkiego doświadczają kobiety w Polsce. I wracając do twojego pytania, yy, ja dowiedziałam się z pisma, które dostałam y, z komisariatu z policji, policji mhm. że ktoś zobaczył tego rodzaju zachowania kierowane wobec mnie w internecie i to zgłosił. I to jest pozytywna rzecz. Ktoś poczuł, że to jest coś bardzo nieakceptowalnego, poszedł na policję i złożył takie zawiadomienie o y, uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Nie wiem, kto to był. Nie wiem, kto mhm. to był. E, Rodo. E, natomiast y, z kolejnego no, i, I wtedy dowiedziałam się o wszczęciu tego postępowania. E, następnie z kolejnego pisma, po kilku miesiącach trwania tego postępowania, dowiedziałam się, że postępowanie niestety zostało umorzone, a musiało zostać umorzone, dlatego że e, policja e, nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej od e, administratora e, platformy, wtedy jeszcze Twitter, teraz X, na temat identyfikacji tego sprawcy. I, I to pokazuje, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o zachowania platform i bardzo bym chciała, żebyśmy też o od platform Tak, tak Do platform, które są no, głównym, tak, głównym miejscem hejtu, tak naprawdę, gdzie on się odbywa. Wrócimy po krótkiej przerwie na piosenkę, a teraz piosenka. Sorry It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry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 Can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words, mm, at the right time. Pierwszy polskiego radia. Tu Ludwika Włodek, trwa audycja Głosy Kobiet, a rozmawiam z Sylwią Spurek i Natalią Waloch. Rozmawiamy o hejcie internetowym przeciwko kobietom. Przed przerwą Sylwia zaczęła mówić o takiej bardzo niechlubnej roli platform, tak zwanych społecznościowych. Yy, powiedz więcej na ten temat. Ty masz też doświadczenie z Parlamentu Europejskiego, jak to wygląda, jak te wszystkie legislacyjne rzeczy są uchwalane, przechodzą, kto za czym chodzi mm. lobbuje. I znowu y, odwołam się do badań też European Fem Institute, bo my pytaliśmy kobiety, y, gdzie najczęściej dostrzegają y, tę cyberprzemoc wobec innych kobiet. I wyobraźcie sobie, że takim podstawowym y, miejscem, gdzie, gdzie, gdzie widać tę przemoc y, w internecie, to są y, tak zwane media społecznościowe. Mówię tak zwane, bo... Y, to nie jest gazeta wyborcza pierwszy program Polskiego Rady. Tam się szerzy nie wolność słowa, ale wolność do przemocy, wolność do krzywdzenia, bo, bo hate speech to nie jest freedom of speech. I kobiety same widziały, że właśnie najczęściej w mediach społecznościowych, znowu tak zwanych, inne kobiety doświadczają cyberprzemocy. Co więcej, te kobiety bardzo często reagowały, świadki nie reagowały na tę cyberprzemoc, zgłaszały do administracji portali i platform tę cyberprzemoc i najczęściej niestety były bardzo... Niezadowolone z reakcji. Bardzo często nie było żadnej reakcji. Bardzo często ta odpowiedź y, y, odnosiła się do tego, że wpis, post, komentarz nie narusza regulaminu społeczności. Znowu tak zwanej społeczności, bo chyba cały czas powinniśmy pewne rzeczy ujm ujmować w cudzysłów. I kobiety czuły się wtedy bezsilne. Co więcej, niestety przez ten brak reakcji kobiety bardzo często musiały podejmować kolejne działania. Zmieniały ustawienia swoich, swoich, swojej prywatności, ograniczały widoczność postów. Dodatkowo y, często się autocenzurowały, nie publikowały pewnych treści, y, rzadziej publikowały pewne treści. Część kobiet wręcz zrezygnowała z mediów społecznościowych. No dobrze, ale jak te ogromne korporacje, z, często z budżetami większymi niż małe państwa, y, czy na przykład takie, takie organizmy jak Unia Europejska? Mają w ogóle możliwość skutecznie z nimi walczyć właśnie akurat w tej sprawie hejtu? I w mojej ocenie, niezależnie od tego, jak bardzo doceniamy pewne legislacyjne działania Unii Europejskiej, akt o usługach cyfrowych, unijną dyrektywę o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z tym komponentem cyberprzemocy również, Unia robi za mało. I trochę... Możemy się temu nie dziwić, bo badania też pokazały, że lobbing tych big techów, czyli platform, jest ogromny i on często jest większy nawet tych big techów mhm. od na przykład big mitów, czyli... Całych agrobiznesów, które od dawna dawno sobie wylobowały wspólną politykę rolną, opierającą się na ogromnych dotacjach z naszych, z naszych pieniędzy. Okazuje się, że to big techy w tym momencie bardziej chodzą, bardziej docierają, są bardziej skuteczne. Mhm biorąc pod uwagę całą tę legislację, e, która w bardzo małym stopniu dotyka big techów i no ich właśnie, roli. Bo, y -hmm, bo my ciągle nie mamy y, takich podstawowych też narzędzi, żeby sobie z tym radzić, Natalia. Ale mnie to w ogóle nie dziwi, że lobbying big techów jest skuteczny, dlatego że platformy społecznościowe są dzisiaj narzędziem politycznym i musimy mieć świadomość tego, że... One sprzyjają wielu politykom i ugrupowaniom politycznym, głównie populistycznym, co Oxford Internet Institute pokazywał, że jednak większość tych Trollerskich, hejterskich komentarzy, one jednak często idą z takich skrajnych no, środowisk. Po działalności politycznej Maska. E, tak, to, no, to nas nie dziwi i teraz e, trzeba mieć świadomość, że te platformy są potrzebne do wygrywania wyborów i do rządu dusz i trzeba też i dla mnie jest to bardzo ważne, żeby, żebyśmy miały świadomość, że poza tym, że hejt wobec kobiet jest i przemoc wobec kobiet jest rzeczą spontaniczną i kulturowo zakorzenioną i większość z nas tego doznaje, to miejmy świadomość, że y zjawisko cyberprzemocy wobec kobiet w przestrzeni publicznej, czyli dziennikarek, polityczek, aktywistek, obrończyń, praw człowieka jest absolutnie rzeczą zamierzoną, koordynowaną i celowaną. I badania UN Women, czyli takiej agendy ONZ-owskiej do spraw kobiet, pokazują, że trzy czwarte kobiet z tej sfery, o której mówiłam, dziennikarki, aktywistki, polityczki, obrończyń praw człowieka, trzy czwarte, czyli y, y, y, nie, dwie trzecie, dwie na trzy, 73 chyba doznało przemocy, a w 41% tych sytuacji to się przenosi do realu, czyli ktoś grozi, grozi, grozi w sieci, a potem jej przebija opony, albo ją bije, czy, mm -hmm. e, czy napada z wyzwiskami na ulicy. I to jest robione po to, żeby kobiety uciszyć. To znaczy mówmy się, że są bardzo duże grupy polityczne, również w Polsce, które uważają, e, że babom się poprzewracało, że trzeba je wypchnąć do kuchni i żeby one po prostu przestały pisać te teksty, siedzieć w tym Sejmie i tak dalej. I zastraszanie ich hejtowanie ich ma dokładnie to na celu, żeby je wypchnąć. Mhm. I ja znam sytuację burmistrzyni w Polsce, która została tak zaszczuta, że po prostu się wycofała. I kobiety potem nie kandydują do, na radną, na posłankę. No, mamy tyle przykładów no, Zuzana Czaputowa, o której miałam tutaj audycję jedną z swoich pierwszych w ogóle, która nie kandydowała na drugą kadencję, dlatego że miała groźby śmiertelne. Pod swoim adresem chyba i córce też grożono. W Skandynawii, polity... też, w Norwegii Czech, też jest sporo. Się, też mhm. wycofała premierka i y, y, y, ministra, wicepremierka i ministra. Także tych sytuacji jest bardzo dużo i miejmy świadomość, że to jest ukierunkowane. I to znowu, to też nie chodzi tylko o to, że przeciwko kobietom znowu spisek. To chodzi o to, że jeśli się wyciszy i wypchnie kobiety, to to podkopie demokrację liberalną, która też znowu wiemy, że populistom jest nie na rękę. Mhm. Także to jest po części spontaniczna e, e, nienawiść różnych ludzi, ale w dużej mierze to jest... Są znaczy spone... ona jest kanalizowana w jakiś sposób. Tak, i ja sposób. na przykład dostawałam wiadomości, które były prawie identyczne i bardzo często jak już jest dochodzenie policji, to się okazuje, że z tych 50 kont, czy setki, która nawala tymi nienawistymi komentarzami, one nagle linkują do dwóch, trzech grup internetowych, gdzie się daje zdjęcie takiej Sylwii Spurek, mhm. dosje taka, siaka, owaka i oni potem, panowie Wiecie co robić i oni idą. I u mnie na przykład jak gazeta wyborcza napisała, że idziemy do prokuratury, to to prawie jak nożem uciął poszło. Mm -hmm. Było panowie stopne wyraźnie. Mm -hmm. No Sylwia, ale jakie mamy w tej chwili narzędzia w Polsce, mm. żeby z tym walczyć? Mm. No, jeżeli chodzi o y, prawo powszechnie obowiązujące, y, nie wiem, prawo cywilne czy prawo karne, oczywiście pewne zachowania mogą podlegać pod określone przepisy. Y, jeżeli dane zachowanie wyczerpuje znamiona groźby karalnej, to oczywiście możemy to zgłosić na policję. Przy czym y, oczywiście same znamiona groźby karalnej są też dość specyficzne. To znaczy ona, to zachowanie musi być na tyle y, y, dające realną realną przesłankę do tego, że ktoś faktycznie zaplanował, przygotowuje się i za chwilę przyjdzie do mieszkania na przykład Natalii, żeby ją zgwałcić, zabić, pobić, to wtedy jest... Czyli groźba... samo mówienie, że to zrobi, jak wiadomo, że tego nie zrobi, to można, tak? Mówienie na przykład, a co by było, gdybyśmy, słuchajcie, spotkali się pod mieszkaniem Natalii, ja wiem, gdzie ona mieszka, tu adres... Mhm. Moim zdaniem niestety policja, prokurator nie uzna tego za, za zachowanie, które wyczerpuje znamiona groźby karalnej. Oczywiście jest wiele innych okoliczności do wzięcia pod uwagę i nie chcę tutaj podpowiadać nikomu, co ma pisać w kierunku Natalii, Ludwiki czy Sylwii. Natomiast faktem jest, że mamy jakieś przepisy, natomiast one nie odnoszą się też do tej specyfiki internetu, bo nie dość, że... To wszystko jest bardzo intensywne, to wszystko jest bardzo często zorganizowane. Yy, wymaga od nas, jako osób doświadczających, jako kobiet doświadczających tych zachowań, y, ogromnego nakładu pracy i czasu, żeby zebrać to wszystko, żeby to prześledzić, żeby powchodzić na te wszystkie strony. No właśnie, na policję trzeba w ogóle nawet czas, nie, nie, nie, nie, nie, nie, wydruki papierowe. Zanosić, bo polska policja nie jest w stanie na przykład przez bit transfer ściągnąć sobie plików. A na końcu jeszcze okazuje się, że jeżeli organ ścigania, policja mhm. czy prokuratura próbuje uzyskać informacje dotyczące danych identyfikujących sprawcę, nie mamy żadnej współpracy ze strony EXA, Facebooka. I oni nie mają obowiązku. Teoretycznie i, I to jest, mhm. i to, to, to mnie po prostu zadziwia, mhm. jak bardzo y, y, wszystkie podmioty, które działają na terenie Polski, mają obowiązek współpracy z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. A tutaj nagle pojawiają się podmioty, właśnie te big techy, wielkie platformy, które są wyjęte spod tego rodzaju zobowiązań y, niejako, bo nie robimy nic mhm. albo niewiele, żeby je wciągnąć do tej odpowiedzialności. Jasne. Jasne, musimy y, kończyć. Y, spotkamy się za chwilę po piosence. Róże kwitną Ja miałam siebie być blisko I znowu czekam cały rok Aż wrócę nie wiem skąd Przyznaję się Że lubię mniej O głupotach gadać za mało i ciut przesadzę. Przyznaję Przyznaje się Że kręci mnie Nocna leska pada By dwoje henwin na bal Słabe. Za szybko zmieniam się Za szybko ginę w tle Jestem tam, gdzie wiatr zbyt często Przyznaję się Że niewiele wiem O naukach ścisłych Więc gubię się w ciągłych obliczeniach Kto kogo mniej Róże kwitną Róże kwitną Ja miałam siebie być blisko Znowu czekam cały rok Aż wrócę nie wiem skąd Ja muszę być, być blisko Ja siebie muszę być blisko Inaczej tracę całą noc Miałam siebie być blisko I znowu czekam cały rok Aż wrócę nie wiem skąd Ja muszę być byle blisko Ja siebie muszę być blisko Polskie Radio. Jedynka. Tu Ludwika Włodek, ze mną w studio Natalia Waloch i Sylwia Spurek. Rozmawiamy o cyberprzemocy wymierzonej w kobiety, i właśnie w tej chwili na kobietach chciałabym się skupić, bo często ludzie nawet w dobrej wierze mają taki odruch radzenia ofiarom, radzenia no, tym osobom, które są przedmiotem hejtu, mówienia no jesteś w publiczną, pełnisz funkcję, jesteś osobą publiczną, no to się przygotuj, musisz mieć, musisz mieć grubą skórę albo nie wiem... Nie, nie czytaj tego, co ci głupcy piszą. No i czy to nie jest trochę tak, jak mówienie kobiecie, która została zgwałcona? Dlaczego założyłaś, nie wiem, taki, a nie inny strój, prawda? No tak, bo to jest przeniesienie odpowiedzialności na mnie, że hejt jest normalny, a ja mam sobie z nim poradzić, bo jestem dziennikarką. No nie. Znaczy my nie możemy go normalizować w ten sposób, głównie z myślą też o ludziach młodszych, tak? Ja po moim doświadczeniu jakby zastanawiam się, jak to znoszą nastolatki. No właśnie, I... bo to nie jest też tak, że ty mówiłaś, że to jest polityczne i że to jest wymierzone. Ale często. nie tylko. Ale nie tylko. Nie tylko no. Absolutnie. Nie tylko. I nie można tej odpowiedzialności przerzucać. My mamy dążyć do tego, żeby hejt minimalizować, żeby karać tych ludzi, żeby oni się nie rozbisurmaniali, żeby im nie przychodziło do głowy, że sobie pohejtują w sieci, a potem pójdą do realu. Tylko po prostu nie możemy mówić też nie przejmuj się, bo człowiek się przejmuje. Naprawdę, ja ja to wiem, ja wiem jakiego pokroju ludzie do mnie pisali, ale naprawdę jak człowiek dostanie 500 czy 1000 obraźliwych wiadomości, zaczyna się czuć stary, brzydki, nic nie warty i się zaczyna wstydzić z jakiegoś dziwnego powodu. Są to okropne mechanizmy dla psychiki i nie wolno tej odpowiedzialności przerzucać na nas. Ja jako osoba, która zajmuje się przemocą wobec kobiet, szczególnie tą przemocą w rodzinie, obserwuję dwa właściwie identyczne mechanizmy w przypadku cyberprzemocy, jak w przypadku przemocy w rodzinie. To jest oczywiście obwinianie ofiar. ofiar. Mhm. Po co zamieszczałaś to zdjęcie w, na Facebooku? Tak samo jak właśnie z tą spódniczką albo w przypadku przemocy w rodzinie musiałaś czymś go sprowokować. A drugi mechanizm to jest lekceważenie, czyli właśnie mówienie nie przejmuj się, nie czytaj tego, nie karm trola zignoruj. To w ogóle są jakieś przegrywy, które do ciebie piszą. Po co sposób... w ogóle ruszasz ten temat? Tak, to są, to są niestety komentarze, y, jakie słyszymy, y, które umniejszają nasze doświadczenie. Do świadczenie, które jest bardzo obciążające, ciężkie, dramatyczne. I to, co, co my wszyscy możemy robić, to naprawdę nie mówić kobietom nie przejmuj się, albo po co zamieszczałaś to zdjęcie, tylko taka solidarność, współodczuwanie i reagowanie. Każdorazowe reagowanie, kiedy widzimy coś takiego w internecie, zgłaszanie do portali, zgłaszanie do platform, niezależnie od tego, jak to czasami jest nieskuteczne, i naprawdę taka solidarność, wchodzenie nawet na profil na przykład Natalii i pisanie, ten artykuł był konstruktywną krytyką. Wszystkie osoby, które w tym momencie stosują wobec Pani przemoc, są sprawcami przemocy. To jest nieakceptowalne, niedopuszczalne. Niech się Pani trzyma. Tak, ja to potwierdzam. A osoby, które się nie chcą narażać i publicznie się wypowiadać, bo czasem ktoś, kto wspiera hajtowaną osobę też y, obrywa, Dostaje. to po prostu ludzie, piszcie do takich osób na priv. Do mnie pisało dużo mhm. ludzi też wspierających i naprawdę to było za każdym razem jak hałst świeżego powietrza. Y, naprawdę to jest absolutnie na wagę złota. Natomiast niestety no systemowo musimy w końcu y, zacząć rozliczać platformy, z ich roli w utrzymywaniu tej, tej przemocy. No bo de facto one zarabiają na tej przemocy. Absolutnie. Jedną sprawą jest oczywiście odpowiedzialność sprawcy przemocy. Odpowiedzialność karna, cywilna, finansowa, wszelka możliwa. Natomiast drugą odpowiedzialnością jest odpowiedzialność platform za dopuszczanie tego rodzaju przemocowych zachowań u siebie. I to, że te platformy de facto poprzez swoje zaniechania, począwszy od projektu przygotowania, algorytmów, moderacje, systemy zgłaszania wzmacniają tę przemoc i dopuszczają jej do, po prostu do tego, żeby ona, ona faktycznie istniała. A jedna ciekawostka, którą też się zawsze dzielę, to tak socjologicznie, chociaż jestem prawniczką, dla mnie to zawsze było ciekawe, że nigdy nie doświadczyłam Takiej przemocy, działając na rzecz praw kobiet, mówiąc o y, przemocy w rodzinie, o y, prawie kobiet do przerywania ciąży, o y, y, tak zwanym pay gap, jak doświadczyłam, mówiąc o weganizmie, o zwierzętach, o prawach zwierząt tak zwanych hodowlanych i widzę to niestety też na, na profilach. Y, y, czy aktywistek i aktywistów wegańskich, czy y, organizacji, które działają na przykład nawet na rzecz bezpieczeństwa żywności, jak Green Ref Institute, widzę tego rodzaju hejt, którego w, w takiej intensywności, w takiej powszechności, w takiej skali, jakiej nie widzę y, nawet na, na, na platformach, y, na profilach y, organizacji działających na rzecz praw kobiet. No bo to I... jest też pewnie kwestia tego, że te tematy są... Że już jakby więcej osób rozumie, że na przykład nie wypada wchodzić w jakąś taką narrację anty, a, a, antykobiecą na przykład, no, a, a, a te tematy związane z weganizmem są po prostu mniej, mniej obecne. To się pewnie z tego bierze, ale ja chciałam jeszcze was zapytać o jakieś takie też, no bo mamy taki też trochę ruch... Yy, Takiego obezwładniania hejtu. Jest kilka celebrytek, które w fajny sposób jakby odpowiadają tym hejterom. Na ile tego typu działania w ogóle też mają, mają sens? Ja myślę, że obśmiewanie jest fantastyczne. Jest taka e, facebookowa nauczycielka angielskiego, English Teacher zdaje się, która w, w, we wspaniały stand-uperski sposób e, z niej się śmieli, śmiali tam e, hejterzy, że jest gruba i ona mówi, no ale dla, jak wy się ze mnie śmiejecie, to ja to, to, to mi robicie zasięgi, ja wtedy zarabiam kochani, więc ja nie mogę schudnąć, bo ja zarabiam na waszym hejcie. I to jest wspaniałe, tylko pamiętajmy, że na to jest stać niewiele, niewiele osób. E, trzeba mieć naprawdę pewną konstrukcję psychiczną. Ta dziewczyna jest też prawdopodobnie, no, ona jest swego rodzaju profesjonalistką w sieci. Natomiast my się nie możemy, my nie możemy oczekiwać od zwykłych kobiet, czy właśnie od dziewczynek, e, tego, że one będą umiały obrócić to w postęp, tak, to żart. jest bardzo trudne. No. I też pamiętajmy jedno: to, że on, że kobieta umie obrócić to w żart, zadrwić i zakpić, to nie znaczy, że nie ponosi kosztów. To znaczy tylko, że ona umie, Poka pokazać, że nie ponosi mhm. kosztów, ale koszt najpewniej też ponosi na zapleczu. No właśnie, co jeszcze możemy robić, Sylwia? Możemy, y, i tutaj znowu będę mówiła o systemowych działaniach, możemy wpływać na polityków i polityczki, bo za praktycznie rok upływa termin na implementację dyrektywy antyprzemocowej, unijnej dyrektywy antyprzemocowej. European Feminist Institute wystosował rok temu, przy okazji 8 marca i w tym roku ponownie apel dotyczący takiego prawno-człowieczego, proofiarowego wdrożenia tej dyrektywy. Niestety nie dostaliśmy odpowiedzi e, na nasz apel, chociaż był on znaczy, firmowany. Do apel do kogo skierowany? Do prezesa Rady Ministrów, y -y -y. do ministra sprawiedliwości, do ministry Kotuli. E, ten apel też poparł e, w zeszłym roku e, odrębnym pismem. Prezes NRA też nie dostał odpowiedzi. I zastanawiam się... Czy naprawdę to jest tak mało ważny temat, żebyśmy w ogóle nie, nie, nie dostali nawet informacji? Tak, prace trwają. Albo nie, nic nie robimy. Ale też prezydent Nawrocki przecież zawetował ustawę, mhm. która mogła pomóc. No, te, te, te, taką tak zwaną ustawę antyhejtową. No właśnie, więc może ja zaapeluję do pani Marty Nawrockiej. Tak, zwłaszcza, o że rozmowę z mężem. tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli do, do tego wywiadu, którego Marta Nawrocka udzieliła i yy, no tam też właśnie z, jakby z, przerzucała odpowiedzialność na rodzinę, prawda? Że jak jest taka fajna, wspierająca rodzina, no to w sumie yy, otoczy opieką tak. dzieci. A dzieci, które nie mają mhm. fajnej, wspierającej rodziny, no to... Tak, a, a, a te dziewczynki, które obserwują, jakiej przemocy doświadczają dorosłe kobiety, które zabierają głos w internecie mm -hmm. i są uciszane, pokazuje się, gdzie, gdzie jest ich miejsce, są przywoływane do porządku... E Obserwują to i wyciągają wnioski. Nic nie mówić, nic nie robić, nie angażować się, bo się dostanie po głowie. A nie dotykać trudnych tematów. Efekt mrożący jest też, to znaczy wystarczy schejtować jedną, żeby dziesięć innych przestało mieć ochotę na zabieranie głosu. O, o, oczywiście, że to tak działa. Tak i pytanie, co z naszą wolnością słowa. Dlaczego my jesteśmy uciszane, a przemocowcy mogą swobodnie... Tak, pod pretekstem właśnie dbania o, o, o wolność słowa, a de facto jest dokładnie od, odwrotnie, prawda? Że, że, że, że nasilający się hejt to nie jest ekspresja wolności słowa, tylko to jest coś, co wolności słowa y, szkodzi, tak? Absolutnie. O, o, o, ogranicza ją. Tak na koniec, jakbyście mogły podsumować... Co, co waszym zdaniem jest y, najważniejsze tu i teraz, co każdy y, z nas może zrobić? Lobbować, u, nie wiem, zwracać uwagę na to, jak politycy do tego podchodzą i głosować na tych, którzy nie wiem, chcą coś z tym zrobić? To po pierwsze, po drugie właśnie reagować, po trzecie reagować tam, gdzie są właśnie najmłodsi dzieciaki, czyli jeśli się zaczyna rozmowa w szkole, w klasie, że jest agresja, jest hejt, coś się wydarzyło, to nie mówić, dzieci tak mają, dziś się kłócą, jutro się pogoda, bo to też tak bywa, tylko jednak myślę, że rodzice i szkoły to jest olbrzymia siła i tutaj też musi ta świadomość być, że możemy działać. Mhm i rola mężczyzn. Zawsze, w każdym przypadku, każdej przemocy wobec kobiet rola mężczyzn e, też e, to nie jest tak, że każdy mężczyzna, ale każda kobieta, która doświadczyła przemocy w internecie, najczęściej doświadczyła jej ze strony mężczyzny i ci dobrzy mężczyźni e, zamiast mówić, ale mężczyźni także doświadczają przemocy, albo ale nie każdy mężczyzna powinni po prostu zacząć w końcu coś robić e, i odgrywać jakąś rolę, czyli po prostu wziąć się do roboty. Mhm. Dobrze. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Rozmawiałyśmy o cyberprzemocy, której kobiety po prostu statystycznie częściej są ofiarami i ta przemoc wymierzona w kobiety ma też bardzo specyficzny charakter. A rozmawiałam o tym z Sylwią Spurek, prawniczką i obrończynią praw człowieka i Natalią Waloch, dziennikarką wysokich obcasów, a ja się z Państwem żegnam. Dobranoc, mówiła Ludwika Włodek. Dobrze. Take Jedynka Polskie Radio Lektury jedynki. Zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. W saloniku matka pani Stawskiej, jak zwykle, robiła pończochę. Zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. Mamo, szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu. Przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy, odezwałem się. Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć paniom uszanowanie i zakomunikować wiadomości. – O Ludwiczku? – pochwyciła pani Misiewiczowa. – Czy żyje? – pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby nie ten podły zapach kalafiorów zalatujący z kuchni. Siedliśmy. Wokulski zapytał panie, czy są zadowolone z lokalu, a następnie opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed dwoma laty w Nowym Jorku, a następnie przeniósł się do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Słuchając tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwołała się do pomocy chustki. Pani Stawska była spokojniejsza, tylko parę łez. Stoczyło się jej po twarzy, aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem. – Podziękuj, Heluniu panu, że nam przyniósł wiadomość o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się. Tymczasem Helunia zrobiła dyk przed Wokulskim, a następnie, przypatrzywszy mu się wielkimi oczyma, nagle chwyciła go za szyję i ucałowała w same usta. Nie prędko zapomnę zmian, jakim uległa fizjognomia Stacha wobec tak niespodziewanych pieszczot. Ponieważ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko, więc w pierwszej chwili cofnął się zdziwiony, potem objął helunię za ramiona, wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę. Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej Pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie Ale nie powiedział tego Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę Dałbym połowę mojej rocznej pensji, żeby dowiedzieć się o czym on wtedy myślał Może o pannie Niełęckiej? Eh, znowu starość wyłazi Cóż, panna Łęcka, ani umywała się do Stawskiej. Po paru minutowym milczeniu Wokulski spytał. Zadowolone, panie, z sąsiadów? Jak z których odezwała się pani Misiewiczowa? Owszem, bardzo, wtrąciła pani Stawska. Przy tym spojrzała na Wokulskiego i zarumieniła się. – Czy i pani Krzeszowska jest równie miłą sąsiadką? – spytał Wokulski. – O panie! – zawołała pani Misiewiczowa, podnosząc palec w górę. – To nieszczęśliwa kobieta! – przerwała pani Stawska. – Straciła córkę. Mówiąc to, obracała w palcach rąbek chusteczki i spod swoich cudownych rzęs usiłowała patrzeć. – Już ci nie na mnie! – ale powieki musiał jej ciężyć jak ołów, więc tylko rumieniła się coraz mocniej i stawała się coraz poważniejszą, jak gdyby ją który z nas obraził. A któż to jest ten Maruszewicz? mówił dalej Wokulski, jakby nie myśląc nawet o obecnych damach. Letkiewicz, Urwisz, prędko odpowiedziała pani misiewiczowa. Ależ mateczko, to tylko oryginał poprawiła ją córka. W tej chwili miała oczy tak wielkie i ziarenice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy. Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni, rzekł Wokulski patrząc na fortepian. Zwyczajnie, młodzi, odparła pani Misiewiczowa i głośno utarła nos. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro o tej samej porze. Jedynka Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Czy można myć się za dużo? Czy nadmierna higiena może szkodzić? Jak sterylne otoczenie wpływa na odporność dzieci i skłonność do alergii? Jak znaleźć sensowny balans w dbaniu o czystość? Sprawdzimy też, dla kogo jest dobra dieta keto i kiedy będzie można zobaczyć zaćmienie słońca. Cztery pory roku w jedynce, jutro po dziewiątej. Roman Jarek. zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Łomża jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis, a tylko w sobotę perła chmielowa 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział. Co robić, żeby nie bolało? Dwa, trzy miesiące? Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum. Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl Ukośnik Hospicja Ogłoszenie Społeczne Radio Kierowców Maciej Sampolski, zapraszam. Na Ekspresowej Trójce utrzymują się poważne utrudnienia w ruchu między węzłami Niedoradz a Nowa Sól Zachód. Na 206 kilometrze po zderzeniu dwóch aut osobowych wciąż nieprzejezdna jest trasa w stronę Zielonej Góry i wobec tego proponujemy Państwu zjechanie z Ekspresówki na węźle Niedoradz. Dalej do węzła Nowa Sól Zachód trzeba kierować się drogami lokalnymi. Do tego Ekspresowa Szóstka, gdzie wciąż możemy odczuwać skutki dachowania samochodu osobowego na kilometrze 324. Między węzłami Gdynia Wielki Kacka, Gdańsk Osowa wciąż nieprzejezdny jest jeden z pasów w stronę Gdańska. Te utrudnienia powinny już niedługo się zakończyć. A już teraz nie ma większych utrudnień na S11 i 23. kilometrze tej trasy ekspresowej. Chodzi o odcinek między węzłami Poznań-Dąbrówka a Poznań-Zachód, gdzie Kilka godzin temu zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany był jeden pas w stronę Wrocławia, ale w tym przypadku mogą państwo już jechać bez większych obaw. I podobnie wygląda to na S19. Trasa Wilkołaz-Kraśnik Północ. Między tymi węzłami w kierunku Rzeszowa można już podróżować bez drogowych problemów. Chodzi o 39. km ekspresówki.